Mieliśmy okazję słuchać kilka dni temu, już na pewno w tym miesiącu, w listopadzie. To jedna z nielicznych sytuacji, kiedy Jezus zamyka za usta swoim przeciwnikom, kiedy oni sami przyznają, że już nic więcej nie potrzebują wyjaśniania, że wszystko jest dla nich jasne. Ta cała Ewangelia która opisuje, że prawo robi rado. Czy prawo tak się siedmiu że tak zwolniłem spojrzenie, że nie tylko przerażamy na trzy Otóż, rzeczywiście ktoś powiedział, który trudno się dzieli, że w końcu zmagła to kobieta z tego szczęścia, że miałem siedmiu takich ulubilich, a teraz to nie mam teraz się rozkliwiać na taką sytuację, na tym prawie nie rozwołać jego zasadność. Natomiast rzeczywiście, I potomstwo. Kochani, całe to zamieszanie z tym pytaniem, z tym sporem w zasadzie, między tymi, którzy uznawali za e, zmartwychwstanie, za i tym, którzy e, temu się sprzeciwiali, Jezus e, kwituje stwierdzeniem, e, komentarzem, że właśnie z którego To, co czeka nas śmierci, było jakimś rozwinięciem czy jakimś y, udoskonaleniem tego, co tutaj jest w naszym terenie. Natomiast nic bardziej mówiącego Jezus właśnie fragmentuje. Kiedy sięgamy do Są zgodne w jednym, że żadne ludzkie słowo, pojęcia nie są w stanie poddać tego, jak piękne jest niebo, jak przerażające jest niebo, jak trudno jest czyść. To właśnie może dobry moment dzisiaj teraz, żebyśmy sobie przypomnieli taką katechizmową naukę. Często trzeba się Cała kultura otaczająca nas, cała otaczająca nas cywilizacja spycha ten kwartek nadania naszej świadomości, ale do tego się uczestnie da. z w nas pomoże. Po śmierci czeka nas sąd, indywidualny sąd, kiedy się rozstrzygnie. Czy zmartwychwstańny da na życie wierzyć z Chrystusem? Czy nie? Jezus dzisiejsze rany nawet mówi o tym, że przypomina nam o tym, że my już nie uczymy. W sensie, że wieczność jest naszym przeznaczeniem. Że w tym sensie nawet jesteśmy równi aniołom. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi go I będą uczestnikami z martwych wstania. A więc wieczność jest pewnikiem. Tego się już nie da cofnąć. Ci, którzy nie są gotowi na to, żeby kosztować od nieba, bo takich jest większość prawdopodobnie, chyba że ktoś jest święty, święty jest gotowy na to, żeby stanąć, żeby odważą twarz, Ci idą do uczynca, czyli do miejsca oczyszczenia, do tak zwanego kursu, czyli czasu, kiedy chociażby odpogotowujemy wgale wieczną, zaciągniętą, wiekarę do czasu, zaciągniętą przez każdej grzechy, zaciąganą przez każde grzechy, które się tutaj. Na chwilę tak I wreszcie e, e, jeszcze jest pytanie: co to jest w takim razie e, sąd ostateczny? Bo tutaj nie było w tej mierze są, Boże, nie to, to są sąd ostateczny, bo tutaj nie było w są mierze Są sąd ostateczny, co już jest To już będzie na końcu czasu, kiedy Jezus przyjdzie do na ziemię, i będzie tak zwana paruzja, wtedy się okaże, ilu ludzi idzie na sprawienie nieba, a ilu wybrało niebawczeń, ilu sobie yy, wybrało po prostu przeciwiecznym, to I tacy też będą. Tak, są tacy, którzy nie chcą być w Niektórzy z nas to zyskano na wiedzą. Kochani, w tym miesiącu obchodziliśmy Święto Niepodległość. To Święto, ma także Miężny Wychodniu. Dlaczego niepodległość przez tak te ważna? Dlatego, że ona pozwala nam jakąś przestrzeń wolności, decydowania o sobie. I taka przestrzeń wolności, wolności decydowania o sobie bardzo ważna rzecz I w tym miesiącu warto sobie postawić pytanie, czy o taką właśnie wolność, o podległość naszej duszy, ducha się staramy, czy ją zdobywamy, czy o nią walczymy. Czy walczymy o nasze brzeniania, o nasze narzucenie, bo o to tak naprawdę chodzi. Emisi ten święta. Wszystkie momenty, kiedyśmy stali nad rybami, to doskonała okazja, że odpowiedzieć sobie na pytanie, o które rzeczy się bardziej kościę. Czy o doczesne, czy pamiętam też o tym, że trzeba się prosić o życie wieczne o niebo. I to nie tylko dla siebie. Podejrzewam wszystkich świętych. Miałam o tym, że naszym obowiązkiem jesteś troszczyć się o zbawieniu, żeby iść. I smutne są takie sytuacje, kiedy ktoś pracuje, powie, w karcelerii poryfniamy z wasza połóżek i mówi na pytanie, czy tatuś, czy pan posiadł, się, czy pan posiadł, został zaopatrzony na wieczność. Padała pytanie, pada odpowiedź, że no pan posiadł, czy Ale co to znaczy, że pan posiadł? Się? Jeżeli ksiądz był już nad babcią, mama, darysem, czy pan posiadł, czy pan posiadł, to ten miesiąc, nawet mając dobrą wolę, nie wie, co zrobić. Najlepiej, że się pomodzić. Jest mnóstwo okazji i czasu, a nie wcześniej, żeby te sprawy, te rzeczy przypilnować. Kochani, wracając do głównego tematu konieczności, nie jest ważne, jak ona będzie wyglądać, jak nie na wyglądać. Wójcie, wójcie, Ważne, że to nas czeka. Ważne, że do tego zmierzamy. I od kształtu naszego życia tutaj na Ziemi, będzie zmierzała nasza wieczność. Taka refleksja następnie też przyszła. W obliczu tych doświadczeń, które. Łatwo jest ksiądzem wrócić w świętości, bo ksiądz jest tam. jasno sam uczonym ksiądzem Łatwo zmierzać do świętości tych, tym, którzy mają podobnego męża, mają podobnego żołnierza, jest im dobrze, są szczęśliwi. To jest jakaś sytuacja monolitowa. A jak ja zmierzać do świętości, kiedy właśnie przeżywam takie czynniki nieszczęścia, takie czynniki trudności, kiedy jestem narażony na takie czynniki? Zagrożenia i społeczeństwa. Najmniejszy święty jest także dla tych z Was, którzy tak mają. Święty jest dla każdego, Bóg chce zabrać wszystkich. Także tych z Was w tak to, którzy być może z jakichś powodów czują się jakby w bławcu, czy jakby byli oszukani przez sytuację, w której się znaleźli. W zagranicie małżeństwa, jakie być tam zawartym, są wszystkie łaski na to, żeby z takiej sytuacji, z takiej opresji, być może, wyjść w życięską. się o taką siłę i wypatrzność w taki masz sposób za przyczyną dzisiejszej błogosłuchania Salomeja, która jej też wciąż jest niestandardowa, bo żyła nie tylko w małżeństwie, a kiedy objawiała, obrała życie blisko Boga, Kuczycie tak